Trzecia po południu. Jest ładna pogoda i tak się zastanawiam, co zrobić z tym czasem. Chyba najpierw się umyję i ogolę, a potem ubiorę w coś wygodnego. Może w dres z czerwonym napisem Żyrardów. A może jeszcze poleżę i poczytam na głos, a potem zadzwonię sprawdzić swój horoskop. Sam nie wiem. Wobec tego póki co poproszę może o serwis. Najsam pierw z zagranicy. W Sofijskim Instytucie Muzykologicznym odbył się wczoraj sympozjum na temat czy doremi to fasola strączkowa czy po Bretońsku? Przy okazji zastanowiono się również nad tym, czy bracia Marx znali Engelsa, a jeżeli nie, to czy można ich zrehabilitować. I ponownie z kraju. Jak nas poinformowały władze stolicy, obsługa pierwszej linii warszawskiego metra pracować będzie w czystych mundurach. Tyle ekspres. A teraz łączymy się z Krakowem, skąd usłyszymy zwierzę mariackie. To latający swój, który mówi! A spadaj!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 jak ty wyglądasz tak jak zwykle Mieciu właśnie w tym sęk odwróć się tyłem może to coś zmieni dobrze Mieciu ale, ale gdzie ja mam tył tam gdzie nie masz przodu Miłko a gdzie ja mam przód no właśnie gdzie ty masz przód o chyba tu nie Miłko to jest moja książeczka ubezpieczeniowa a może tu to jest podobizna Słowackiego na rowerze. A co to jest? Wilanów w 1953 roku. To też jest Wilanów? Nie, to ja. Kto? Twój Mieciu. Odłóż już moje szkice. Jakie szkice? I wracamy do malowania portretu. Stań przodem do mnie. Dobrze Mieciu. A gdzie ty jesteś? W Wilanowie. Pamiętnika doktora Wyciora. Środa, zaraz po obchodzie. Pacjent z ósemki, magister wyschły, sam sobie robi zastrzyki, z czego popadnie. Nie chce się przyznać, skąd bierze jednorazówki i lekarstwa. Siostra Kulanka mówi, że na własne oczy widziała, jak wpakował sobie serię 16 iniekcji w różne miejsca Pytałem, dlaczego nie interweniowała Powiedziała, że była nieubrana, więc się krępowała Nic z tego nie rozumiem Piątek, czternastego Magister wyschły, jest już prawie zdrowy To jakiś cud, bo kiedy go przyjęto Dawałem mu najwyżej dwa, trzy tygodnie A do tego jeszcze w ogóle nie respektował moich zaleceń Kulanka go nie odstępuje Ściśle biorąc jest z nim zamknięta od wczoraj i nikogo nie wpuszczają. Poniedziałek. Wyschły, wypisany. Kulanka rzuciła pracę. Wstrzyknąłem sobie wszystko, co po wyschłym zostało. Bóle minęły. Za to psychicznie jestem chyba w dołku. Muszę ich odnaleźć. Refleksja na dziś Kochani, myślę sobie, że powinniśmy wierzyć w lepsze jutro. A co jest jutro? Niedziela. Panie, proszę pana. Nie Nie mam. Mam. Nie proszę pana, to jest tak. Panie. Raz to raz, raz, raz. Koledzy, koledzy, koledzy, koledzy, proszę o ciszę. Proszę y z upoważnienia mojej mamusi oraz z rekomendacji Stołecznej Organizacji Kobiecej roztwieram walne zgromadzenie osób wykonujących obsadę audycji nie tylko dla orłów. O przewodniczenie i odczytanie porządku obrad proszę teraz koleżankę Świnkę poszła palić do ubikacji. To oszczerstwo, oszczerstwo jest w studiu i realizuje swój pana. program. Jaki pana? program, proszę pana? Co? Co? Zawsze jest jeden program. Odcinek dla świnek. Hej, świnki. To ja, wasza mała, świnka maszynka. znakomicie się dzisiaj czuję. Panna smarował mi motorek zachodnim olejem słonecznikowym. Piękny jest świat. Jeszcze sobie włączę wspomaganie. Poprawię baterię. Wystawię wszystkie anteny.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 Przepraszam za wyrażenie ustępującego prezesa. Hurra! Punkt drugi, punkt drugi! Udzielenie absolutorium, podziękowania, kwiaty i upominki. Hurra! Punkt trzeci! Ponowny wybór prezesa. No nie! nie do tego was. Mam wniosek, proponuję, żeby na prezesa wybrać kogoś z zagranicy. Może no panią my Kwaśniewską? My nie, Nie! Wiecie. To, nie, to niemożliwe! Pani Kwaśniewska, proszę bardzo! No, ale w chwileczkę, no niech powiem! No Pani Kwaśniewska, dajcie spokój, no jest już premierem Nowej Kaledonii. O, właśnie nadałem wiadomości no, agencyjne. No nas, słuchajcie, no. jest, tęga. No to co? Ze świata.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 rezerwatu indiańskiego. A dlaczego do rezerwatu indiańskiego? Bo skończyły mi się fejki. i Czyli pogwarki przy wodzie ognistej.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 Jak borąco już, już ledwo, ledwo sapie zapie, już, już ledwo żyje a, a jeszcze parę dni mi Hello down I'm thinking of you just you wait till I get back doll No one to talk with all by myself Postrzeżenia Pana Henia. Siostro? Dlaczego siostra jest umazana jakąś gleją? Co? Przecież tak nie można wyglądać. No? To nie jest gleja, panie doktorze. To pasztet do śniadania. Aha. Nie mogła siostra trafić pasztetem tam, gdzie należy? To nie, panie doktorze. To pan ja. Hmm. Odmawia przyjmowania basztety już od miesiąca. Co? Hmm. Żąda testu i wypisania z naszej placówki. A to się nawet dobrze składa, bo właśnie chciałem go zbadać. Proszę przyprowadzić chorego. Jakieś lecę, panie doktorze? Siostro, teraz siostra załatwia moje śniadanie. Inna sprawa, że pasztetu nie powinienem kłaść na podłodze. Jest pan Henio, doktorze. Proszę, panie Heniu, niech pan siada, tylko niech pan coś podłoży, bo pan jest cały w pasztecie. To przez nią. Niech pan nie przerywa, tylko zabierze się do testu, co pan widzi na tej ilustracji. Pasztet. To może kiedyś będzie pasztet. Na razie to jest locha karmiąca małe, panie Heniu. Nie, nie, panie doktorze, pasztet. Dobrze, panie Heniu. No tu, co widzimy, proszę. Pasztet, panie doktorze. Panie Heniu, albo pan jest nienormalny, albo wariat. Na tej rycinie jest schemat organizacyjny Armii Krzyżackiej z 1411 roku. Chociaż to rzeczywiście trochę przypomina pasztet. Pan nic nie rozumie, panie doktorze. Pasztet przysłała mi szwagierka. Taki jak lubię. Ponczowy. Ponczowy pasztet? Pan albo jest wariat, albo nienormalny jakiś. Ponczowy panie... jest najlepszy. Zasączony rumem. Pasztet. No i siostra spróbowała kawałek. naprawa się już pierwszą porcją i no. zaczęła mi wyrywać resztę. A teraz kłamie, że to ja. To ja ten człowiek jest aldomer, Nie Nienormalny, wiem, wiem. Ale siostra też nie za dobrze wygląda. Proszę się nie opierać o preparaty i odstawić z powrotem tę buteleczkę. Niczego tu nie trzeba dezynfekować. Ale czuję w sobie masę mikrofonu. Proszę wyjść. I pan też, panie Heniu. Nie ma pan szans na wyjście z naszego zakładu. Ja wcale nie chcę. Chce pan posztytu? Nie, nie chcę, no. wiem, Może kanalek. Nie, nie, nie, ten, ten mokrzejszy. Usiada no, tutaj. Tak. Ma pan jeszcze? Mam, mam. To zaprosimy doktora wyciora. Nie ja jestem doktorem wyciorem. Nie, bez chleba. Chleb szkodzi. Sam pasztek. A jak nam się ten skończy, to weźmiemy te lochę i te małe. Dziostru? Dezynfekujemy. Trudno. Bez waty, wata szkozi. Kronika kryminalna. W ubiegły wtorek zuchwali sprawcy obrabowali kiosk ruchu przy placu Chlebarowa. Łupem sprawców padły towary wartości 600 miliardów złotych. Maksymy Gorkiego. Jak powiedział pewien pokarzysta. I cóż mi pokaracie, skoro nie mam koni? Jak powiedział pewien woźnica do swojego konia. A lista. Mówią weki. Chciałam, jak to zwykle przy kolędzie, grzecznie panią zapytać, jaki jest właściwie pani stosunek do weków? Dobry. Czy to jest pani ostateczna odpowiedź? Nie. No więc jaki on jest? Kto? On, pani stosunek. Dobry. A jak się pani czuje? A, jak to w moim weku? Baśnie nim zgaśniesz. Dobry wieczór dzieci. Na początek mamy dla was bardzo miłą wiadomość. Otóż w jednym z sofijskich instytutów wyhodowano kota bez butów. Obecnie trwają poszukiwania, żeby mu znaleźć coś do ubrania. Ale jak słyszę, sowa już leci, a zatem czas na bajkę dzieci. Dobry wieczór dzieci, tu zmysłowa sowa. Dziś nie będę mówić o miłosnych łowach, lecz powrócę myślą do mych lat dziecinnych, które mi płynęły w świecie z innym. Dawniej, gdy byłam małym dziecięciem, Słuchałam zawsze z wielkim zajęciem. O tym, jak nianie zajętą praniem zaszło od tyłu trzech marynarzy. Dziś coś takiego już się nie zdarzy, Bowiem po latach znoju i walki mamy wszak prawie. Dobra noc. To była bardzo stara powiastka o chłopie, który wsadził do gniazdka. Tu Gandalf. Przepraszam wszystkich, że tak siedzę, ale dopiero co zakończyłem poradnictwo osobiste... I nie spodziewałem się, że tak szybko znajdę się na antenie. Ale nic, już wszystko jest jak należy, a jeszcze tylko co wyrzucimy bo już niepotrzebne. A więc do rzeczy. Zacznijmy może od tej paczuszki z dołączonym bilecikiem. Pisze Adek z Cieszyna. Drogi Gandalfie, jesteś moją ostatnią deską ratunku. Straciłem blisko mi osoby i koniecznie muszę ją odnaleźć. Oczywiście wchodzi w grę tylko dyskrecja, więc przesyłam ci w zaufaniu jedyną rzecz, jaka mi po tej osobie pozostała. Czy na tej podstawie można podjąć poszukiwania? Nie znam ani nazwiska, ani innych danych. No tak, to niełatwe. A tym bardziej, że to, co mi, Atku, przesła... przesłałeś. Nie jest niczym oryginalnym i może należeć niemal do każdego. Choć nie, mam dla ciebie dobrą nowinę. Sądzę, że osobę, o którą ci chodzi, możesz rozpoznać właśnie po, po braku tego, co mi przysłałeś. Tak, to dobry trop. Życzę powodzenia. I jeszcze krótka odpowiedź dla Henryka z czeskiego Cieszyna. Rozumiem twój problem. Na razie proponuję środki dezynfekujące i plastry. Z czasem powinieneś rozejrzeć się za dobrym specjalistą. Co do powrotu do polskiego Cieszyna, na razie bym się wstrzymał. Twój Gandalf. Właśnie nim zgaśniesz. Dobry wieczór dzieci. Widzę, że już leci. Kto? Zmysłowa sowa. O czym dzisiaj będzie? O babie z Rzeszą? Prosimy bardzo. Miała baba upiora, Wsadziła go do wora. A gdy tylko mrok zapadał, wypuszczała go na dziada. U, ha, ha. Strasznie się upiora bał, dziad, więc rzadko, kiedy spał. U, ha, ha, ha. Sowa wybaczy jaka rada więc dla dziada może być, że w obawie nie ciekawie żyć. Więc lepiej babę zbić. Aha, rozumiem. Miał dziad w skrzyni dwa kije, myśli babę pobije, ale kije sprały dziada, więc zbolały w kącie piada. Widząc, że go biją kije, dziad obwieścił się za szyję. U -ha -ha. No a baba, wielce rada, szyje teraz wór. Dla dziada, uh, ha, ha. Sowa ha. Słowa wybaczy, jaka rada więc dla dziada może być. Że jak wsadzi go do wora, to niech robi za upiora. No a teraz czas się myć. Dobranoc, uh, ha, ha. Była to baśń o pięknej Ines, co zeszła na margines. Refleksja na dziś. Kochani, myślę sobie, że gdyby wszyscy ludzie chwycili się zgodnie za ręce, to nie byłoby wolnych rąk do pracy. Na wróble. Dzień dobry, panie docencie. Dzień dobry, pani redaktor. Dziś w naszym katalogu ptaków domowych, zgodnie z obietnicą sprzed sześciu lat, mieliśmy, jak pan zapewne pamięta... A jakże pamiętam, mieliśmy mówić ptaka, który równie dobrze czuje się w powietrzu, jak i w wodzie. To ptak zwany z łacińska wodolot. Ale spójrzmy może lepiej na fotografię. Panie Decencie, wydaje mi się, iż fotografia, na którą mamy spojrzeć, przedstawia bobra. A, rzeczywiście, ale jestem przekonany, iż należy to przypisać wyłącznie pomyłce, albowiem ten sympatyczny ptak futerkowy będzie tematem dopiero naszej kolejnej audycji. A ściślej mówiąc, tematem tym będą bubr i fasola. Klechdy sezonowe. Dziś opowieść zatytułowana Wierność nie popłaca, czyni ekonomiczne aspekty wielkiej miłości Żelaznego Karła. Żelazny Karzeł imieniem Wasyl postanowił skończyć raz na zawsze ze swą samotnością. A że nie bardzo wiedział, jak tego dokonać, udał się poradą do swoich przyjaciół. I gorzko tego pożałował. Świstaki bliźniaki wyśmiały go. E, nie wie, nie wie ich ich chichocząc uciekły w pole. Także Wasyl zdążył tylko krzyknąć za nimi. E, świstaki, pętaki i tyle ich widział. Z kolei niedźwiedź wprawdzie ucieszył się, że wreszcie będzie mógł komuś wyświadczyć przysługę, jednak swoje rady szeptał do ucha Wasyla w sposób tak obleśny, że ten krzyknął na cały las. – Niedźwiedź świnia! – i zniechęcony powrócił do swej chatki. Myślał, myślał, myślał, aż nagle jak nie wrześnie. Wiem, wiem! Żeby nie być samotnym, trzeba się ożenić i to zaraz! Jak stał, tak wybiegł na poszukiwanie swej przyszłej małżonki – Przebiegł tak może ze dwa metry, gdy ujrzał swoją dawną koleżankę szkolną, kozę Mimozę. Przystanął Wasyl, popatrzył. No, mm, całkiem, całkiem. Wprawdzie koza Mimoza nie cieszyła się najlepszą opinią. Niektórzy widzieli ją podobno, jak ukradkiem chodziła do woza Henryka, miejscowego spawacza. Ale co tam plotki? Podszedł Wasyl do kozy i tak powiada. E, ty! Masz być moją żoną. to już. Tego, co było potem, nie przewidział. Koza Mimoza zerwała się jak poparzona, wydając przy tym dźwięki imitujące puzon w niskim rejestrze. Co, jak wiadomo, oznaczało wielkie wzburzenie. I popędziła w las. Powrócił wtedy nasz biedny karzeł do chatki, rozpamiętując swoją klęskę. Rozpamiętywał tak przez kilka dni, aż nagle, jak nie wrzaśnie, wiem, wiem... Powinny być zaloty, koniecznie zaloty. Na wszelki wypadek postanowił dokształcić się teoretycznie. Przeszukał więc całą chatkę, aż znalazł potrzebną mu lekturę. Amor, błynek, zasada działania, instrukcja obsługi. Dokładnie po roku pilnych studiów Wasyl ponowił oświadczenie. – E, ty, masz tu prezenty i żoną – powiedział wręczając ukochanej pudełko łakoci frutti towotli soczystą gruszeczkę do elewatywy, a także zaręczynowy pierścień Cimmeringa. Ty żelazny kurduplu, nie chcę cię, nie, wrzasnęła koza Mimoza i odwróciła się niewłaściwą stroną. No więc znowu klęska, pomyślał Wasyl. Znowu jakiś błąd, lecz jaki? Historia powtórzyła się kilkakrotnie. Oświadczyny, odmowa, studia nad klęską i tak w kółko. Mijały lata Koza Mimoza rozglądała się za coraz bardziej pochyłymi drzewami, a Wasyl konsekwentnie, z uporem, acz bezskutecznie dążył do swego celu. Którejś jesieni postanowił. Teraz albo nigdy zdobędę ją podstępem. Będzie moja, choćbym miał użyć nawet ostatecznych argumentów. Pod pretekstem pokazania kolekcji zrobionych w wieliczce pamiątkowych zdjęć klatki piersiowej Wasyl zwabił kozę do swojej chatki. Bądź moją żoną, ja cię proszę, wykrzyknął. Dla zwiększenia efektu swych oświadczeń rzucił się przy tym na kolana, a uczynił to tak stanowczo, że oba kolana wyskoczyły z panerek. Swożnie strzeliły na boki i nasz w tym momencie jeszcze bardziej pomniejszył swój wzrost, a przez to i szansę wybranki. Fakt ten jednak nie pomniejszył żaru jego wyznania. Bądź moja, a będziesz szczęśliwa żelazne słowo honoru. Składając tę obietnicę, Wasyl uderzył się pięścią w pierś, a uczynił to tak szczerze, że dłoń przebiła mu pierś. Rykoszetem odbiła się od telewizora, po czym trafiła jego wybrankę prosto w kuper. Ty prostaku, nigdy nie będę twoja wrzasnęła koza mimoza, jak głupia uciekła do lasu. Aż biedny, żelazny karzeł skonał w samotności, przed którą tak bardzo chciał uciec i nikt po nim nie zapłakał. Nawet bóbr, który przychodząc, zajrzał do chatki, a widząc kubkę rdzy, jedyny ślad, jaki pozostał po wasylu, westchnął. „E, dziś to nawet w przysłowia wierzyć nie można. Stara miłość. I co z tego zostało? Ale sprawa odzysku surowców wtórnych to już zupełnie inna historia, którą opowiem wam, jak tylko skończę zupę. Kit. Krótki informator techniczny. W rybienku skonstruowano urządzenie, które uniemożliwia jedzenie. Dobry wieczór Państwu. Mamy już za sobą emisję filmu z różowej serii. Przyznam się Państwu, że nie od razu Rada Programowa Telewizji podjęła decyzję o dopuszczeniu szerokich rzesz odbiorców do następnego stopnia tajemniczenia serii Czerwonej. Zdecydowaliśmy dzisiejszy film pokazać tytułem eksperymentu. Po emisji przeprowadzimy błyskawiczną sondę wśród mieszkańców stolicy, i wyniki sądy zadecydują o ewentualnej prezentacji następnych filmów z tej czerwonej serii. Obraz, na który zaprosimy za chwilę tylko widzów dorosłych, oglądaliśmy przedtem wielokrotnie i wieloaspektowo, dlatego przepraszamy za nie najlepszy stan techniczny kopii. Niektóre sceny są jakby niepełne. Uprzedzając więc domysły telewizów, Pragnę zapełnić, że film otrzymaliśmy już z pewnymi skrótami, dokonanymi ze względu na drastyczność ujęć przez zagranicznego dystrybutora. Ponieważ oglądałem ten film przed kilku laty, powiem Państwu, co powinno być w miejscu tych brakujących fragmentów. Otóż scena w kuchni, którą zapewne Państwo zauważą, na czwartej tylnej fajerce, w miejscu czarnego kwadratu powinien stać aluminiowy garnek na azbestowej płytce. To już chyba wszystko, a teraz już zapraszamy na film. Był to film Pierścień i Róża z Luksemburga. Wyprodukowany w 1964 lub 1965 roku w koprodukcji Francusko-brytyjsko-zachodnio-berliński, przepraszam bardzo zachodnio-niemiecki. Teraz łączymy się z naszym reporterem, który na gorąco przeprowadzi sondę wśród y, telewizji. Halo? Tak, jestem gotowa. Proszę indagować, Pani redaktor. Czy Pan uważa, że telewizja powinna emitować filmy z czerwonej serii? Ja uważam, że mimo wszystko pieczarki są, proszę Pani, za drogie. To kto to widział, żeby ponad 600 zł za grzyby hodowane na końskich odchodach? A Pana zdanie? Tak, panie, a tak, tak, tak. A ta Rózia to miała cycki, oj, oj, jak, jak, jak, arbuzy. O, o, o arbuzy? Przepraszam, a gdzie rzucili arbuzy? A co Pani sądzi o tego typu filmach? Tak, tak. Moim zdaniem wprowadzanie czasu letniego to zabójstwo dla organizmu. A pan? Ja mam na imię Stefan. Dość tej reklamy prywatnej szklarni! To sprzeczne z naszym ustrojem! A, a ja sądzę, że gdyby Ruzia była naprawdę kobietą wyzwoloną, to, to by nie nosiła gorsetu. Torbie! Ani torby! Halo, studio! Halo, studio! Tu studio. Sami państwo słyszeli. Film spotkał się z należytym zrozumieniem, tak więc zapraszamy za tydzień. Dobranoc Państwu. I na piwo prosimy. Wierszy najszczersze. Dziś Krystyna Garmasz i jej wiersz zatytułowany Noc z Edmundem pod Dortmundem, pochodzący z tomu cienie i cienizny. Czyta córka niebieskiego mundurka. Nie tym, co to w szranki, czyli dzielnym wojom Lecz twórcom kaszanki przesyłam pieśń moją. No prosimy bardzo, Pani Krycha. Gdyby wyznać mi kazano, w jakie myślą biegnę strony, Rzeknę, zmierzchem toczy rano, tobą jarzym zniewolony. Gdyby rzec mi było trzeba, o czym marzę w tej godzinie, Wyznam, niczym ptak do nieba, moja myśl ku tobie płynie.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 Dziś gość z Tybetu. Padał deszcz. Baronowa szlochem patrzyła w zwierciadło. Niemożliwe. Wszystko w życiu jest możliwe. Baronowa wzięła zwierciadło do rąk po 23 latach przerwy. Niebywałe, zważywszy, iż kiedy uczyniła to ostatnio, bardzo się zdziwiła swym wyglądem. A chodzi zapewne o to, że miała wąsy i brodę. Oczywiście. Tym razem też ją to bardzo zdziwiło. Do tego stopnia, że postanowiła dokonać przeszczepu wąsów. tak na własną rękę? Raczej na głowę. Przecież była łysa jak Bila. Bila szlochem, tak o niej mówiono w okolicy. Wówczas. W celu dokonania zabiegu kazała sprowadzić do zamku słynnego w całym świecie mnicha z Tybetu imieniem Iwan który przeszczepił sobie wszystko, co miał, no i słabo się ruszył. Niemniej jednak był jedynym na świecie posiadaczem wąsów na brodzie i brody na głowie. <śmiech> Dziwo, no. I oto po niedługim czasie stał przed baronową Szlochen panowie gotów do dzieła mnich Iwan, czyszcząc brudne skalpele i nożyce. I właśnie w momencie, gdy zawstydzona sytuacją stara Szlochen zamierzała mu wyjawić swe życzenia co do obłosienia, zręczny mnich Przycisnął jej jakiś gałgan do nosa. Zakneblował usta. Zawiązał ręce i nogi. Ogłuszył pałą. Związał sznurem. Odkleił sobie wąsy z brody i brodę z czoła. Zrzucił niszę szaty. I wziął się do obrabiania sejfu. Po skończeniu roboty ulotnił się jak para, Pff. pozostawiając po sobie jedynie owłosienie. Gdy po trzech miesiącach dotarł do Szmelcburgu zakurzony, i obłocony po ciężkiej wędrówce mnich z Tybetu? Baronowa Szlochen, nim zdążył otworzyć usta, ogłuszyła go kasetą z rachunkami na dochody uch, i uch, rozchody. Uch, uch, zakneblowała. Związała mu ręce i nogi, chwyciła za wąsy i brodę i za... wyrzuciła <laughs> za okno. Ze zdziwieniem zobaczyła, że trzyma w dłoniach wąsy i brodę. Rzadkawe zresztą. Tego też dnia zauważono, że w pałacu nie ma małżonka baronowej, barona Chlipena. A gdzieś po tygodniu dostrzeżono go w ogrodzie, jak leżał skrępowany sznurami, umorusany i zapewne no głodny. Hmm. Musowo. Podobno, kochani, podobno już nie wykazywał się poczuciem humoru i całymi dniami chlipał wino. z pragnienia. Po trzech latach przyszło do Schmerzburga pilne zawiadomienie, iż słynny mnich tybetański Iwan Siedzi obecnie w Stanach i zajmuje się przeszczepem masła. Na nasz grunt. A deszcz padał i padał. Na nasz grunt. Rozmowy z Helą Dolly. Gdzie jesteś, Helo? Na dole, rozmowy z Helą doli. Helu, czy uprawiasz sport? A jakże, Stachu? Kiedyś świetnie rzucałam oszczepem, mimo kłopotów z dyskiem. A dzisiaj? A dzisiaj o kuli. Myślisz? Chodzę, młocie. Zdziała ogłoszeń. Grupa numizmatyków sofijskich zakupi każdą liczbę obrazów moneta. Lato obleśnych ludzi. Rebeka i Antonio relaksowali się w cieniu nigeryjskich palm, popijając maotini dry. Suche powietrze i bezlitosny żar powodowały silne pragnienie, ciągnęli więc prosto z gwinta. Gdzieś tak po szóstej butelce Rebeka rzuciła te oto słowa do śpiącego małżonka. Zadzwoń na anti, na naszego czarnego służącego. Niech przyniesie beret. Po czym zasnęła. — Świetna myśl, Repciu! — odrzekł przesadnie głośno wyrwany z drzemki Antoni. — Ja nie walczaku! Przynieś no beret, chamie! Ledwie skończył, a już spał twardo. Rebeka, przypominamy, spała już od słów... — Świetna myśl, Repciu! Po kilku godzinach pojawił się czarny walczak z beretem na tacy. — Beret! — zadzwonił. Na dźwięk tego słowa śpiąca para zamknęła jednocześnie lekko rozchylone usta, Poderwała się energicznie i w lunatycznym jeszcze odruchu rzuciła w kierunku tacy. Ale służący dobrze wiedział, co ma robić. Błyskawicznie założył nakrycie głowy i krzyknąwszy Jestem Beret, gońcie mnie! Zwinnie ruszył do ucieczki przed rozbawionym i ostatecznie rozbudzonym już państwem. Oni zaś, klaszcząc w dłonie, śmiejąc się radośnie i przewracając niezdarnie, zaczęli go gonić po ogrodzie. Zabawa ta nazywa się Beret nigeryjski. Kończy się w momencie, gdy starsi państwo niespodziewanie zasypiają. Call her your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 śpiewając na dwa głosy piosenki z repertuaru Ały Pugaczowej. Zmierzchało. Spostrzeżenia pana Henia. Siostro? Czy mamy jeszcze dzisiaj jakieś testy? Trochę mi się spieszy. No jak to? Pan nie pamięta? jest zapisany, pan Henio. To dlaczego pani go nie wprowadza? Pan Henio jest trochę nie w formie. Założył się z Wydziałem Intensywnej terapii, że sfermentuje klus. w Śląskie. A, no i co? I wygrał. Trudno. Niech go pani wprowadzi. Nie, nie Tak, nie. tak. Panie doktorze, czy ja mogę nie. później przyjść? Albo może jutro? Co pan, panie Henio? Przecież zawsze tak się pan rwie do testów. Żeby wreszcie stąd wyjść. Tak, tak. Jutro też się będę rywał, ale oni mi są winni za ten zakład, co wygrałem. Ale. To jeśli Pan pozwoli, ja się z nimi rozliczę i jutro... Żadne jutro. Nie mam czasu na fanaberie. Proszę. Tu są testy. Proszę połączyć nazwy stolic z państwami. Proszę bardzo. Etiopia, Addis Abeba. Birma, Rangun. Surinam. Hmm. Paramaribo. Mogę już iść? Panie Henry, to jest test. Od tego zależy Pana przyszłość. Dobrze, Pan połączył Państwa ze stolicami. Dobrze, jutro. Proszę mi powiedzieć, co widzi Pan na ilustracji. To są schematy ważniejszych związków heterocyklicznych, czyli organicznych związków hmm. cyklicznych, zawierających w pierścieniu obok atomów węgla, jeden lub kilka atomów innych pierwiastków Czy? wielowartościowych. Wyróżniam tu więc furon, Tiofen, Pirazol, Oksazyno, Kumaron, czyli... Pan enzofron. oszalał! Przecież na tej rycinie jest królik. Jaki królik? Pan samo oszalał. Może już iść? Rany boskie, siostro. Co pani mi dała? To są faktycznie heterocykliny Gdzie jest królik? Nie wiem. Tu zawsze balagam. Panie Heniu, pan jest zdrowy. mogę pana wypisać. Niech mi pan nie zawraca głowy. Ja teraz muszę wracać na intensywną terapię. Siostro, co to wszystko ma znaczyć? Panie doktorze, nie się się się intensywną terapią, ale jak mu się uda spermentować te kluski śląskie, to w nagrodę dostanie na zawsze duplikat, kluczyka do szafki z dezynfektantami. A to on się teraz stąd nie da ruszyć. No właśnie! O, o znalazłam ten klucz, z krlikiem Hmm? za chablon. Wstępną przesłanie. Wstępną przesłanie. Wstępną przesłanie. Wstępną Dziś dla naszych mieluczkich bajka o figlarnym ludku i jego cudownym pieputku. Posłuchajcie zatem dziadki i niech każde z was się dowie, jakie dziwne to przypadki mogą się przytrafić sowie. W roli zmysłowej sowy wystąpi pan dzielnicowy. Zapytały mnie wróbelki, czemu jestem taka smutna? Skąd mój smutek taki wielki jak odległość stąd do Kutna? Odpowiedzią na pytanie niechaj będzie bajka krótka, jak spotkałam na polanie koniberka i liputka. Gdy go pierwszy raz ujrzałam, wydał mi się bardzo męski, więc go szczerze pokochałam. Taki był początek klęski. Czułam, jak mi serce mięknie. On to wykorzystał trzy. a przemawiać umiał pięknie, niczym bocian po północy. Mówił do mnie moja mała, mówił do mnie moja rybko. I rzecz, która stać się miała, stała się nadzwyczaj szybko. Lecz, jak jest do przewidzenia, szczęścia chwila była krótka. Krótko trwała uniesienia, koliberka, liliputka. A myślałam, że kogutek, że rozkoszy poznam szereg. Koliberek, liliputek, liliputek, koliberek. Dziś rozważam w samotności, jakimże to on sposobem miast dowody dać miłości. Przez noc całą trzaskał dziobem, bo jak ucz mądra księga, czy się z ptak, czy inne licho, orzeł, sęp, czy gęś, co gęga, w nocy to ty masz być cicho. Dobranoc. Była to Aria o jądku, co trzymał we wrzątku i o pięknej halce, co zginęła w pralce. obsadę. Beata Michniewicz, Monika Olejnik, Alicja Lesich-Modlińska, Jan Hojnacki, Marek Dalba, Jerzy Kordowicz, Wojciech Mann, Stanisław Plakwicz oraz Grzegorz Wasowski i inne. Molim Was wszystkich bardzo dokładnie krucha. W chwili. Wczoraj w nocy w centrum Gdyni Pobili się dwaj murzyni ciupagami